Zdarzeń. Magazyn informacyjny polskiego radia 24. Minęła 23, jest czwartek. Dziś w magazynie od prawie doby obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, ale strony spierają się o Liban. Izrael nadal atakuje. Sytuacja w rejonie cieśniny Ormus pozostaje napięta. Jeszcze dziś rozmowa prezydenta Trumpa z sekretarzem generalnym NATO w sprawie opuszczenia sojuszu przez USA. Jutro w Sejmie ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których część ślubowania nie chciał przyjąć prezydent Nawrocki. Tym razem też go bo nie będzie. Przed mikrofonem Ewa Worobiec zaczynamy. Suma wydarzeń Najsilniejsze od początku wojny ataki Izraela na Liban, co najmniej 254 zabitych i 1165 rannych w atakach Izraela. W ciągu zaledwie 10 minut izraelska armia przeprowadziła ponad 100 uderzeń. Celem był przede wszystkim Bejrut. Władze Libanu oskarżają Izrael o masakrę i mówią o najcięższym bombardowaniu stolicy od początku konfliktu. Na miejscu jest korespondentka Polskiego Radia Milena Rashid-Szachab. Seria silnych eksplozji nastąpiła po południu. Jak podaje armia izraelska, w ciągu 10 minut zrzucono bomby na 110 celów w całym Libanie, zwłaszcza w Bejrucie. Ministerstwo Zdrowia mówi o setkach rannych i dziesiątkach zabitych. Ta liczba na pewno się zwiększy, bo wielu ludzi utknęło w gruzach atakowanych budynków. Naloty nastąpiły na gęsto zaludnione dzielnice w różnych częściach miasta, także w tych, gdzie dotąd było bezpiecznie. Izrael twierdzi, że celem były setki bojowników Hezbollahu. Jednym z celów Izraela miał być lider Hezbollahu, Naim Kasem. Dotychczas nieznane są jego losy. Nad Bejrutem...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 Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milan Rashid-Szehab. Rozejm na Bliskim Wschodzie pozostaje niepewny. Jego zawarcie było konieczne, ocenia eksperty do spraw bliskiego bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Łukasz Napiórkowski na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że Waszyngton nie miał w tej sytuacji wielu możliwości manewru.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 Eksperci podchodzą jednak do tych deklaracji z ostrożnością. Politolog Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił na antenie Polskiego Radia 24, że nie ma pewności, czy obie strony rzeczywiście będą przestrzegać ustaleń.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 Politolog ocenia, że ofensywa przeciwko Iranowi była poważnym błędem politycznym prezydenta Donalda Trumpa i w efekcie mogła wzmocnić pozycję Teheranu.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 Na antenie Polskiego Radia 24 amerykanista dr Przemysław Kwiatkowski ocenił, że decyzja o zawieszeniu broni pokazuje ograniczone możliwości administracji Donalda Trumpa. Donald Trump nie dowiósł i nie spełnił swoich, nawet tych mglistych zapowiedzi dotyczących tego konfliktu. No pamiętamy, jak z dnia na dzień de facto zmieniały się deklarowane cele tej operacji, że już pierwszego dnia było zwycięstwo, a tu się okazało, że nie. Że Iran, który miał paść jak Romek Card, miał się powtórzyć scenariusz wenezuelski. Iran z kraju, który był poważnym przeciwnikiem, stał się no, dużo groźniejszym. Ekspert tłumaczył, że porozumienie było możliwe m.in. dzięki mediacji Pakistanu. Teheran zgodził się na warunek Waszyngtonu otwarcie cieśniny Ormus w zamian za wstrzymanie ataków. Mimo ogłoszonego zawieszenia broni sytuacja w rejonie cieśniny Ormus pozostaje bardzo napięta. Iran wstrzymał ruch statków przez ten strategiczny przesmyk. Źródła żeglugowe informują, że Teheran uzależnia wznowienie ruchu od sytuacji bezpieczeństwa i przestrzegania warunków rozejmu. Więcej na ten temat w relacji naszego specjalnego.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 Rozejm między Iranem a Stanami Zjednoczonymi pozostaje bardzo kruchy, ocenia eksperty do spraw międzynarodowych Radosław Pyfel. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że na razie należy wstrzymać się z entuzjastycznymi reakcjami i poczekać, czy obie strony rzeczywiście będą przestrzegać zawieszenia broni.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 Iran może ponownie uderzyć na Izrael, informuje stacja Al Jazeera, powołując się na jednego z irańskich urzędników. To reakcja władz w Teheranie na największą. Od lat fale izraelskich ataków na Liban, do których doszło tuż po ogłoszeniu rozejmu. Iran zapowiada, że Izrael zostanie ukarany, jak określono, za zbrodnie w Libanie. Więcej nasz specjalny wysłannik na Bliski Wschód. Irańska agencja farsy informuje, że Iran przygotowuje odpowiedź wojskową po izraelskim ostrzale Bejrutu i innych miejscowości w Libanie. Władze irańskie uznają, że Izrael naruszył warunki zawieszenia broni. Według izraelskich władz nie obejmowało ono jednak operacji przeciwko Hezbollahowi prowadzonej w Iranie. Irańskie władze przekonują, że to część dokumentu, na podstawie którego doszło do zawarcia rozejmu. Pomimo rozejmu, irańskie rakiety i drony przechwycono nad Katarem i Arabią Saudyjską. Szef pakistańskich władz, które w najbliższy piątek mają być gospodarzem rozmów pokojowych Iranu i USA... Ogłosił, że naruszenia warunków rozejmu nie sprzyjają procesowi pokojowemu. Władze Kuwejtu ogłosiły zaś, że doszło do poważnego uszkodzenia instalacji naftowych w tym kraju, które świadczą o tym, że Iran kontynuuje uderzenia w infrastrukturę krytyczną państw Zatoki Perskiej. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio, i Jotfat Północny Izrael. Branża lotnicza liczy, że zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi może ustabilizować sytuację na rynku paliw. To ważne, bo koszt paliwa jest jedną z głównych składowych ceny biletów lotniczych. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zarządzającego lotniskiem w Pyrzowicach zwraca uwagę, że od lutego ceny biletów wyraźnie wzrosły. W ostatnim okresie mocno ceny urosły biletów. Mam nadzieję, że rozejm na Bliskim Wschodzie spowoduje normalizację tej sytuacji i kolejne miesiące pozwolą na to, aby ustabilizować ceny, a w dalszym okresie, żeby je zmniejszyć. Mieliśmy wiele kryzysów, ceny baryłki ropy szybowały w górę, ale nigdy to się wprost nie przekładało na cenę biletu. Zdaniem eksperta, w przypadku dalszej eskalacji konfliktu i wzrostu cen ropy, linie lotnicze musiałyby ograniczyć swoją marżę, by utrzymać ruch pasażerski. A kolejne podwyżki cen biletów mogą okazać się nie do zaakceptowania dla pasażerów, którzy w takiej sytuacji mogą po prostu zrezygnować z podróży. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Prezydent Donald Trump omówi kwestię ewentualnego wystąpienia z NATO podczas spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte, które odbędzie się jeszcze dzisiaj, poinformowała o tym rzeczniczka prasowa Białego Domu. Teraz łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Dobry wieczór. Witam. Powiedz, e, przemawiając do dziennikarzy podczas briefingu, Caroline Lewitt stwierdziła, że w trakcie konfliktu z Iranem NATO zostało poddane próbie i jej nie sprostało. Caroline, Caroline Levitt zapytana o to, czy Stany Zjednoczone rozważają wycofanie się z NATO, odpowiedziała dokładnie tak. Jest to kwestia, którą prezydent już omawiał i sądzę, że będzie ją omawiał ponownie z szefem sojuszu Markiem Rutę. Marek, Mark Rutę przebywa w Waszyngtonie, jest obecnie w Białym Domu i próbuje załagodzić taki gniew Donalda Trumpa wywołany odmową sojuszników z NATO, którzy, przypominamy państwu, nie zgodzili się pomóc do... Donaldowi Trumpowi w statków handlowych w Ormus Ormuz, ani udostępnić USA wielu swoich baz w celu przeprowadzenia ataków na Iran w trakcie właśnie trwania konfliktu. Donald Trump powrócił również do tego swojego dawnego zarzutu, jakoby państwa na to nie chciały oddać mu Grenlandii terytorium oczywiście należącego do Danii. W prestiżowym Bloombergu czytamy, lute znany w Europie jako zaklinacz Trumpa, mimo panujących napięć zbudował z amerykańskim prezydentem ciepłą relację. W zeszłym roku określił go mianem tatusia rozstrzygającego bójkę na szkolnym podwórku między Izraelem a Iranem. Inny, anonimowy europejski dyplomata opisał w podejście lutego do Trumpa jako pełne szacunku, lecz zarazem skuteczne. Mark Rutte przebywa teraz w Białym Domu i czekamy tutaj może być może na wspólne wypowiedzi właśnie szefa NATO i Donalda Trumpa po tych rozmowach. Biały Dom na ostatniej konferencji prasowej starał się wyjaśnić dziennikarzom, co dokładnie uzgodniły Stany Zjednoczone i Iran. Amerykańskie media twierdzą tymczasem zgodnie, że porozumienie o dwutygodniowym zawieszeniu ognia jest bardzo kruche. Tak, to podkreślamy. Oglądam teraz m.in. na przykład telewizję CNN, która co chwilę daje taki pasek na czerwonym tle i jest napisane tam, że ten, to porozumienie jest na takim bardzo grząskim gruncie. Natomiast briefing, o którym wspomnieliśmy, on odbył się, gdy irański minister spraw zagranicznych oświadczył, że właśnie warunki zawieszenia broni są jasne i jednoznaczne. Argumentuje, iż że to on musi dokonać wyboru między przestrzeganiem rozejmu, a dążeniem do, jak to określił, kontynuacji wojny za pośrednictwem Izraela. Dzisiaj też odbyła się konferencja prasowa amerykańskiego dowództwa wojskowego. Posłuchajmy, co na niej mówili generał Ben Kane i szef Pentagonu Pete Hexet. Nasze stanowisko w tym wszystkim jest jasne. Amerykańskie działania zbrojne zostały w pełni wstrzymane. Jeżeli jednak dojdzie do złamania porozumienia, w każdej chwili jesteśmy w stanie ponownie zaatakować. Będziemy działać z taką samą szybkością, precyzją, jaką prezentowaliśmy w ostatnich 38 dniach. Nasze wojska zostają na Bliskim Wschodzie. Chcemy usiąść do stołu z Iranem i osiągnąć porozumienie. Zostajemy jednak w gotowości bojowej. Jesteśmy gotowi do obrony i do ataku w zależności od dalszych rozkazów. To była konferencja prasowa w Pentagonie. Wracamy teraz na konferencję prasową w Białym Domu i do Karole Neibit, która broniła groźby, przypominamy prezydenta Nada Trumpa, dotyczącej unicestwienia całej cywilizacji. Mówiąc dziennikarzom, że to właśnie jego bardzo twarda retoryka i surowy styl negocjacji doprowadziły do rezultatu, którego wszyscy jesteśmy dziś świadkami. Neibit przypomniała, że Liban nie jest objęty dwutygodniowym porozumieniem o zawieszeniu broni między USA i Iranem, co potwierdziły dzisiejsze izraelskie ataki, które tutaj zostały przeprowadzone na stolicy. Tego kraju, a Iran zapewnił Biały Dom, że zezwala na ruch przez cieśninę Ormuz pomimo doniesień sugerujących, iż Teheran ponownie zamknął ten szlak wodny. O przyszłości NATO i zawieszeniu ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem prosto z oceanu Jan Pachlowski bardzo dziękujemy. Nie w Pałacu Prezydenckim, ale w Sejmie. Tak ma jutro wyglądać ślubowanie części nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o czworo prawników wybranych 13 marca, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił na ubiegłotygodniową uroczystość w Pałacu. Koalicja rządząca przekonuje, że to plan B, który ma zakończyć spór wokół zaprzysiężenia sędziów. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.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 Koalicja rządząca przekonuje, że trzeba było zakończyć impas wokół ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele rządu mówią, że decyzja o zorganizowaniu uroczystości w Sejmie była konieczna, bo wcześniej nie doszło do zaprzysiężenia wybranych prawników z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar powiedział, że skoro prezydent nie przyjął ślubowania od sędziów, trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, które będzie maksymalnie zgodne z duchem Konstytucji. Tym bardziej, że Konstytucja milczy na temat udziału prezydenta w wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Bieja, z lewicy skoro prezydent bez żadnej podstawy prawnej uznał, że może sam decydować, którzy sędziowie mogą być powołani, a którzy nie, rządzący nie mają innego wyjścia. To większość sejmowa zgodnie z prawem decyduje o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a to nie. Prezydent ma jedynie być świadkiem złożenia ślubowania przez tych sędziów. Szymon szynkowski z PiSu zwraca uwagę, że prezydent rozpoczął procedurę i przysiąg dwoje sędziów. To jest po prostu rozwalanie państwo w sposób bezprecedensowy. Włos się jeży na głowie, którego nie mam za dużo. Zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie niezwłocznie po wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt nowych przepisów dotyczących praw i obowiązków uczniów. Zgodnie z propozycją wygląd ucznia powinien odpowiadać normom społecznym, ale jednocześnie młodzi ludzie mają mieć możliwość wyrażania siebie, na przykład poprzez kolor włosów. Większość zmian ma wejść w życie od 1 września. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Chodzi o to, by młodzi ludzie przychodzili do szkoły ubrani zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zaznaczeniem, że strój nie może nawoływać do nienawiści, dyskryminacji czy stwarzać zagrożenia. Zdania uczniów są w tej kwestii podzielone. Tak ogólnie nie ma różnicy, no, kto w czym chodzi. No. Pewnie nie każdy mój ubiór byłby zgodny z takim odgórnym założeniem. Kolejna zmiana zakłada powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole, bo według danych coraz więcej uczniów narzeka na łamanie ich praw. Były takie sytuacje, w których próbowaliśmy robić jakieś interwencje do dyrekcji i to często spotykało się z taką ścianą. Warto rozmawiać z uczniami, gdzie mam takie wątpliwości. Nowe przepisy określają też katalog kar, jakie może nałożyć nauczyciel. Zabroniony będzie m.in. nakaz opuszczania sali, bo odbiera to prawo do nauki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Niecodzienne znalezisko w Zalewie Szczecińskim. Na brzegu akwenu przyrodnicy z Błękitnego pat Patrolu WWF zabezpieczyli ciało dwumetrowego delfina. Na szczątki ssaka natknął się spacerujący w pobliżu Jerszewka w województwie zachodniopomorskim mężczyzna. Jak delfin trafił do Zalewu Szczecińskiego i co wiadomo o przyczynach jego śmierci? O tym w relacji Anety Łuczkowskiej.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 W Poznaniu powstało pierwsze w Polsce muzeum Kici Koci, bohaterki popularnych bajek dla dzieci. To interaktywna przestrzeń w centrum miasta, w której najmłodsi będą mogli wejść do świata dobrze znanej kotki i zobaczyć miejsca znane z książek. Jak mówi Jan Mazurczak z poznańskiej organizacji turystycznej, nowe muzeum ma szansę.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 To jednak nie klasyczne muzeum, a raczej przestrzeń do zabawy inspirowana bajką. Dzieci mogą zajrzeć m.in. do sypialni i kuchni kici koci, a przy okazji uczyć się codziennych czynności w przyjaznej, znanej formie. I tą wiadomością kończymy magazyn. Kolejne informacje punktualnie o północy. Sumę wydarzeń przygotowała Aleksandra Jasińska. Ja dziękuję za uwagę, Ewa Worobiec. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Klammer. Ależ. Się.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 po reklamie. 3, 22 minuty po godzinie 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. Co najmniej 254 osoby zginęła, ponad 1100 zostało rannych w wyniku najnowszych ataków Izraela na Liban, poinformowały lokalne służby. To jedna z najbardziej intensywnych fal nalotów od początku eskalacji konfliktu w regionie. Z drugiej strony widać porozumienie na linii Stany Zjednoczone-Iran. Jak to porozumienie może zostać sfinalizowane, o tym dr Jakub Gajda, politolog i iranista, ekspert Fundacji Puławskiego w rozmowie z Michałem Strałkowskim. Nie wygrali ani Amerykanie na ten moment, ani też nie można mówić o zwycięstwie Iranu. Jeśli chodzi o sytuację, która w tej chwili ma miejsce, no to ona jeszcze niczego tak naprawdę nie rozwiązuje. Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z zawieszeniem broni. Sytuacja w regionie jest cały czas bardzo mocno napięta. No, jest dużo i optymizmu i obaw z wielu stron, bo jest jest to oczywiście konflikt bardzo złożony ze względu nie tylko na e, właśnie obecność Stanów Zjednoczonych i Iranu, ale w tej układance jest oczywiście też Izrael, który e, ma tutaj e, zarówno możliwości e, wpływu na decyzje w, w Waszyngtonie, jak i realne ob obawy, jeśli chodzi o działania <śmiech> ze strony Iranu. W każdym razie, <śmiech> przepraszam, na ten moment nie mamy jeszcze powodów do tego, by rozstrzygać o tym, kto jest zwycięzcą. Myślę, że te rozmowy, które są planowane na sobotę, <śmiech> One będą bardzo istotne. Bardzo istotny jest też skład delegacji z jednej, z drugiej strony, które pojadą do Islamabadu i dopiero po nich będziemy mogli mówić o tym, czy mamy w tym starciu kogoś, kogo, kto rzeczywiście na tym może w perspektywie zyskać. Jak na razie, no, możemy powiedzieć jedynie tyle, że e, Islamska Republika jako system jak na razie przetrwała. I to jest duży sukces, bo ona była e, blisko upadku, ale e, zaryzykuję tutaj twierdzenie takie, że była bliżej e, upadku e, po tych protestach, e, które miały miejsce na początku e, tego roku, e, niż w trakcie wojny. E, te no, działania zbrojne... Wiesz, te te Dały... wysoko wysili Amerykanie sobie, mówiąc yy, yy, parę razy to padło jednak z ust, Pita Heksefa, że yy, no, że jednak obalenie reżimu jest celem tej wojny, no to wystarczyło, że reżim przetrwał i już cel nieosiągnięty, no można to robić wygraną. Tak. Zdecydowanie tak. W takiej sytuacji Irańczycy rzeczywiście mogliby od, odtrąbić wygraną, ale też studziłbym ich optymizm. Ten optymizm jest widoczny w irańskich mediach. Natomiast no, ci politycy, ci, którzy są związani z tym systemem politycznym irańskim od lat, którzy też znają kulisy wszelkich rozmów z, Izra z, Izra z, z przepraszam, z Stanami Zjednoczonymi, wpływów, Izraela i tak dalej, studzą też sami te emocje, no bo wielokrotnie bywało też tak, że te rozmowy, te optymistyczne wieści, które płynęły z Bliskiego Wschodu w jednym momencie stawały się... Wieściami bardzo złymi. Tak było chociażby przed rozpoczęciem tej wojny i o tym trzeba pamiętać, że byliśmy, jak donosiły źródła, bardzo blisko podpisania nowej umowy nuklearnej, no a tuż przed nią niestety zaczęła się wojna. Także w tej sytuacji również jeszcze uważam, że jedna jaskółka wiosny nie czyni i musimy poczekać na dalszy rozwój sytuacji. A może tę wojnę przegrała Europa i to dlatego, że nie wzięła w niej udziału, no bo Trump się na Europę zezłościł. E, grozi tym, że być może stany zjednoczone wyjdą z NATO, że poważnie się nad tym zastanawia. Dzisiaj Mark Rutte, szef NATO, jest z wizytą w, w Waszyngtonie i e, no, tam Trump nie ukrywał, mówił to choćby nie tak dawno, że e, no, będzie na tym spotkaniu mówił właśnie o tym, że rozważa to wyjście z NATO. To jest możliwe? No jeśli chodzi o stanowisko państw europejskich i Unii Europejskiej, no, to jest bardzo ciężka sytuacja, bo bardzo trudno jest grać z Donaldem Trumpem w taki sposób racjonalny, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Myślę, że wejście do tej wojny po stronie Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy to Stany Zjednoczone, znając jakby konsekwencje, sprowokowały tutaj Iran do zamknięcia cieśniny Ormus, no i próba motywowania ze strony Donalda Trumpa swoich sojuszników do tego, by teraz to oni wzięli sprawy we własne ręce, a później wygrażanie się właśnie tym, że, że wyjdziemy z NATO. No tutaj nie mamy do czynienia z działaniami obronnymi, jeśli chodzi o sojusz północnoatlantycki, tylko mamy do czynienia z atakiem jednego z członków tegoż sojuszu na inne państwo, więc to jest sytuacja no, tutaj zero-jedynkowa z mojego punktu widzenia. Natomiast no, można tutaj zaryzykować tezę, że ta solidarność zachodu jest wystawiana na próbę wystawiana nawet nie tyle przez um, tych, którzy stanowią jakąś opozycję w globalnym układzie sił dla um, Zachodu, dla NATO, ale przede wszystkim właśnie przez działania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. One nie są um, do końca racjonalne, one są zaskakujące, nie tylko wrogów, ale przede wszystkim um, chciałbym tutaj podkreślić um, sojuszników, no i one też nie mają do końca wiele wspólnego z dyplomacją, z takimi przyjętymi standardami dyplomatycznymi, które powinny jednak nas jako cywilizację zachodu bardzo mocno cechować w działaniach na arenie międzynarodowej. A myśli pan, że rzeczywiście Donald Trump wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO? Albo że Mark Ruttego przekona, żeby tego nie robił? Nazywano byłego holenderskiego premiera, obecnie sekretarza generalnego NATO zaklinaczem Trumpa, że on go wielokrotnie potrafił do wielu różnych rzeczy podczas pierwszej kadencji przekonać albo, albo odwieść od niektórych rzeczy. No cóż, taki scenariusz, w którym Sojusz Północnoatlantycki rozpada się, bo tak by trzeba było chyba nazwać taki scenariusz, on by ucieszyłby wszystkich tych, dla których Sojusz Północnoatlantycki jest w tej chwili no, taką barierą nie do przejścia. I ja może w ten sposób krótko to po prostu zostawię. To wracając do sprawy i samego Iranu i samego rejonu Zatoki Perskiej. Sądzi pan, że to porozumienie o rozejmie przetrwa te dwa tygodnie, już są z nim problemy, bo Izrael atakuje w Libanie i to mocno atakuje. Dzisiaj było przepotężne, najpotężniejsze bombardowanie Libanu, w tym Bejrutu od początku tej wojny, a może i w ogóle w historii bombardowań, jakie przeprowadzał Izrael. No a Iran twierdzi, że sytuacja w Libanie jest elementem tego porozumienia o rozejmie. Izrael i Amerykanie mówią, że nie jest, czyli już się pojawia spór i już się na Ormuz nie jest otwierana, choć miała być otwarta. No cóż, analizowanie tej sytuacji wymyka się jakby, z, jeśli chodzi o paradygmat taki, który no, był stosowany jakby tutaj wcześniej do, do tej sytuacji. On tutaj nie ma racjonalnych ruchów z tego względu, że bardzo mocne nacechowanie tych działań ze wszystkich stron, właśnie również tym elementem ideologicznym, tym elementem religijnym Sprawia, że bardzo trudno tutaj mówić tylko o takiej sytuacji, w której grają interesy. A ten element, właśnie ta sakralizacja walki, z jednej strony ze stro właśnie poprzez męczeństwo, gdzie irańskie władze o tym mówią bardzo głośno, z drugiej strony te, te modlitwy nad Donaldem Trumpem, który, no, które miały sprawić, że Bóg ma być po stronie Donalda Trumpa. Z trzeciej strony mamy jeszcze kwestie Izraela i idei Wielkiego Izraela no to jest przede wszystkim ogromny problem dla trwałości jakiegokolwiek rozwiązania w tej chwili nie ma tutaj zmian jeśli chodzi o podejście ideologiczne żadnej ze stron przede wszystkim ze strony Iranu i ze strony Izraela które na tym bliskim wschodzie wydaje się że i tak będą się ścierać jeśli te państwa w takiej formie nadal będą realizowały swoją politykę zagraniczną. No i Stany Zjednoczone, które no są tutaj graczem oczywiście największym, ale nie bezpośrednio zagrożonym, jeśli chodzi o obecność na Bliskim Wschodzie. No mówimy tutaj o zagrożeniu dla baz amerykańskich, oczywiście dla interesów amerykańskich, ale jeśli chodzi o sam region, to przede wszystkim tutaj nie mamy w tym momencie żadnych żadnych wyznaczników znormalizowania tej sytuacji pomiędzy Izraelem a Iranem. I to jest od wielu dekad już problem, jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o sam Iran jako... Republikę Islamską, ona nie może egzystować w bliskim, stosunkowo bliskim sąsiedztwie Izraela. Widać, że wraz z rozwojem technologii to sąsiedztwo staje się jeszcze bliższe. No a tutaj nie mamy żadnych naprawdę przełomowych faktów, które mogłyby tę sytuację zmienić. Więc wydaje mi się, że na ten moment kwestią czasu tylko pozostaje kolejne starcie, bo ta, nawet taka sytuacja, w której um, Iran jakoś um, dogadałby się ze Stanami Zjednoczonymi um, zaczął też um, w jakiś sposób być beneficjentem tego swojego strategicznego położenia. Um, no, teraz mówi się o tym, że będą, że są pobierane opłaty za przepływ tankowców przez cieśninę Ormus, przez Iran. To, to wszystko jest zmierzanie do takiej sytuacji, w którym Iran Staje się państwem coraz bardziej potężnym, a to będzie oczywiste zagrożenie z perspektywy Izraela. No i znowu mamy kolejny scenariusz na starcie zbrojne, w które być może znowu zaangażują, zaangażują się Stany Zjednoczone. A z doktorem Jakubem Gajdą, politologiem i iranistą, ekspertem Fundacji Płaskiego, rozmawiał Michał Strzałkowski. Ja tylko dodam, że co najmniej 254 osoby zginęły, ponad 1100 zostało rannych w wyniku najnowszych ataków Izraela na Liban. W każdej sprawie można zadzwonić do Polskiego Radia 24, wykorzystując do tego naszą sekretarkę lub sekretarza 22 645 24 00. To nasz telefon, pod który można zadzwonić. I na przykład, jak jeden ze słuchaczy, złożyć życzenia. Dzień dobry. Ja, ponieważ zawracałem kilkakrotnie wam y, y, y, redakcji głowę, że tak powiem, więc na Wam przesyłam miłych słuchaczy, słuchaczy i, i, i wszystkiego najlepszego życzę. Ale my mamy tylko miłych słuchaczy i oczywiście te życzenia przyjmujemy. Nie zawraca pan głowy, absolutnie. Od tego jesteśmy, żeby nam trochę głowę pozawracać. 22 645 24 00. Halo, halo. To jest, naprawdę jest ulga. To, że możemy posłuchać normalnych, że tak powiem, normalności. Bardzo byśmy chcieli, żeby było więcej tego typu no, no, programów. Dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy. No mam nadzieję, że chodzi też o mnie, ale na pewno kolegom i koleżankom z redakcji przekażę. Bardzo dziękuję również za ten telefon. To ja tylko przypomnę, że dzwoniąc pod 22 645 24 00 mogą państwo zostawić dla nas wiadomość. Dla was i dla innych słuchaczy. My to oczywiście wszystko odsłuchujemy, a potem pojawia się to na antenie Polskiego Radia 24. Pojawiają się różne informacje, również takie piłkarskie i no, należy tutaj nadmienić, że Barcelona przegrała przed własną publicznością z Atletico Madryt 0 do 2 w pierwszym meczu ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów i Robert Lewandowski, choć pojawił się od pierwszych minut na boisku, to został zmieniony po pierwszej połowie. W innym dzisiejszym spotkaniu Paris Saint-Germain wygrał z Liverpoolem 2, 2 do 0. Więcej o tym również piszemy na Polskie Radio 24pl I chociaż wieczór w polskim Radiu 24 dobiega końca, to proszę oczywiście zostać z nami, bo przed nami, między innymi Między Sztukami.